Odcinek 17. Najbardziej niecierpliwy okazał się faworyt, carski, książę Bogdan Bielski, krewny nieżyjącego Maluty Skuratowa. Przyparci przez niego do muru astrolodzy potwierdzili obawy Iwana IV. Oczywiście Bielski nie odważył się powtórzyć monarsze słów wróżbitów, ale zapowiedział im, że zostaną spaleni żywcem, jeśli nie sprawdzą się ich przepowiednie. Robiło to wrażenie, jakby jeden z najbardziej bliskich monarsze ludzi życzył mu śmierci. Nie było jednak czasu na zastanawianiu się nad słowami Bielskiego, gdyż choroba władcy poczyniła dalsze postępy i nikt już nie liczył na jego wyzdrowienie. Trudno dzisiaj ustalić przyczynę choroby. Wystąpiła puchlizna, a jednocześnie ciało zaczęło gnić, wydzielając odrażający zapach. Być może był to skutek rozwiązyłego trybu życia Iwana. Twierdzono przecież, że prócz siedmiu żon miał kilka nałożnic, a nawet, jak się przekonamy, i synowe otaczał wcale nieojcowskimi względami. Mimo coraz silniejszych bólów nadal zajmował się sprawami państwa. Wreszcie jednak nadeszły dni, w których sprawowanie obowiązków stało się prawie niemożliwe. 10 marca 1984 roku nie był już w stanie przyjąć posła z Litwy i rozkazał odesłać go z powrotem. Do monasterów rozesłano pisma zalecające modły, aby Bóg i przeczysta Bogu Rodzica, bacząc na skruchę moją, darowali mi grzechów odpuszczenie, uwolnili od obecnej choroby śmiertelnej i przywrócili zdrowie. Jeśli w czymkolwiek zawiniłem wobec was, przebaczcie mi. Jeśli zaś wy zawiniliście wobec mnie, niech wam Bóg przebaczy. Chorego męczyły koszmary. Budził się w nocy, krzyczał, tworząc straże. Nieraz zamykał się w komnacie, nie dopuszczając nikogo do siebie, kiedy indziej szukał towarzystwa i udawał, że czuje się wyśmienicie, chociaż cierpienie wykrzywiało mu twarz. Na kilka dni przed śmiercią kazał zaprowadzić się do skarbca. Z wyraźną przyjemnością oglądał nagromadzone kosztowności, przesypując je sobie przez palce. Nagle zgarnął ze stołu kilka turkusów i zwracając się do jednej z towarzyszących mu osób powiedział... Spójrz, turkusy zmieniają kolor. Bledną. Oznacza to, że zostałem otruty. Te kamienie przepowiadają moją śmierć. Chwycił następnie berło wykonane rzekomo z kości jednorożca, a w rzeczywistości skła narwala. Miało ono posiadać wiele cudownych właściwości. Teraz zamierzał wykorzystać jedną z nich. Przekazał berło lekarzowi, który narysował nim na stole koło, a wewnątrz niego umieścił kilka pająków. Świadkowie tego widowiska z przerażeniem ujrzeli, iż po chwili wszystkie pająki zdechły. — Już za późno. — Nawet jednorożec nie zdoła mnie uratować — powiedział Iwan. Za słabu, wstrząśnięty tym, co zobaczył, monarchę spiesznie przeniesiono ze skarbca do komnat pałacowych. Wkrótce też, zdając sobie sprawę z nieuchronnie zbliżającego się końca, wezwał do siebie bojarów, dyktując im swoją ostatnią wolę. Tron Moskiewski pozostawiał najstarszemu z dwóch żyjących synów, Fiodorowi, młodszemu zaś Dymitrowi, który w tym czasie miał niespełna półtora roku i jego matce ofiarował księstwo Uglickie. Opieką nad Fiodorem, zdradzającym objawy choroby umysłowej, Przekazał pięcioosobowej radzie regencyjnej składającej się z najbardziej zaufanych przedstawicieli wielkich rodów bojarskich, obrońcy Pskowa Iwanowi Szujskiemu, wybitnemu politykowi dowódcy głównodowodzącemu w wyprawach inflandzkich w latach 59-60 Iwanowi Mstisławskiemu, bratu swej pierwszej żony, carycy Anastazji, Nikicie Zacharinowi Juriewowi, zięciu Maluty Skuratowa i szwagrowi swojego syna Borysowi Godunowowi oraz prawdopodobnie jednemu z członków rodu bielskich, znanemu nam już Bogdanowi. Wezwał do siebie Fiodora, nakazując mu panować bogobojnie i okazywać łaskę poddanym. Radził unikać wojny z krajami chrześcijańskimi, a zarazem surowo oceniał własne postępowanie, które doprowadziło do wyniszczenia kraju. Zalecił wreszcie obniżenie podatków i uwolnienie wszystkich jeńców wojennych. Zmienił się jednak w chwili, gdy tylko poczuł się lepiej. Przyszła go pocieszyć synowa, żona Fiodora. Jakież było przerażenie tej kobiety, kiedy koronowany teść począł jej czynić niedwuznaczne i niezbyt przystojne propozycje. Przejściowa poprawa stanu zdrowia minęła szybko. Iwan stracił przytomność, bredził, wzywał do siebie zamordowanego syna. 17 marca znowu nadeszło chwilowe polepszenie. Cer wziął ciepłą kąpiel i nakazał przyzwać z Morzajska posła Litewskiego, który zawrócony z drogi czekał tam na dalsze dyspozycje. Nazajutrz monarcha przypomniał sobie, że wróżbici przepowiedzieli mu śmierć w tym właśnie dniu. Po rzekł, nie minie ich kara, zginął. Dzisiaj przecież miałem umrzeć. Wieczór jeszcze nie nastał, od pary nieszczęśni wieszczkowie modląc się zapewne o spełnienie wróżby, a kto wie, czy nie pomagając losowi w sposób bardziej bezpośredni. Po kolejnej, długiej, trzygodzinnej kąpieli car usiadł na pościeli, kazał rozłożyć szachownicę, rozstawił szachy i zaprosił do gry Bogdana Bielskiego. Nagle osłabł, Stracił przytomność i runął na łoże. Zaczęła się agonia. Lekarze próbowali go jeszcze utrzymywać przy życiu, a metropolita, spełniając wolę wypowiedzianą niegdyś przez władcę, udzielił mu święceń kapłańskich i nadał imię Jonasz. Wreszcie Iwan przestał oddychać. W komnacie nastała cisza. Nikt nie mógł uwierzyć, że przewładny monarcha całej Rusi Despota i tyran, przed którym drżeli wielcy i mali, bogaci i biedni, utytułowani mieszkańcy pałaców i nie mający, gdzie schronić się przed deszczem, wiatrem czy słońcem, nigdy już nie otworzy oczu. Na koniec ktoś zdobył się na odwagę i krzyknął — car umarł, car nie żyje. Iwan IV zmarł w Moskwie w dniu 18 marca 1584 roku, przeżywszy 53 lata i 7 miesięcy. Po trzech dniach pochowano go w Soborze Archangielskim na Kremlu. Jak wyglądał bohater tej książki? Prawdę powiedziawszy, trudno dzisiaj odpowiedzieć na to pytanie. Zachował się tylko jeden jego portret, malowany współcześnie, a i to nie wiemy, czy artysta widział wyobrażany przez siebie model. Ba, nie znamy nawet imienia i nazwiska malarza. Obraz przedstawia głowę Iwana IV, wystylizowaną według ówczesnych kanonów obowiązujących wszystkich malarzy ikon. Notabene, dzisiaj można czasem w naszym kraju, w sklepach z pamiątkami kupić reprodukcję tego obrazu, przy czym być może usłyszymy, jak autor niniejszej książki że mamy do czynienia z podobizną jednego ze świętych apostołów, a nawet samego świętego Józefa. Obraz malowany temperą na drzewie znajduje się aktualnie w Duńskim Muzeum Narodowym w Kopenhadze. Wyobrażony na nim Iwan IV to człowiek w starszym już wieku, łysiejący, z bujną brodą, wąsami, lekko zgarbionym nosem. Podkrążone i głęboko osadzone oczy – Patrzą w przestrzeń, jakby nie dostrzegając niczego i nikogo. Zachowane opisy jego postaci dotyczą głównie ostatnich lat życia monarchy. Według nich był wysoki, raczej chudy, chociaż silnej i proporcjonalnej budowy. Broda i wąsy miały lekko rudawy odcień. Niektórzy twierdzą, że podgalał sobie włosy. Niebieskie, bystre oczy, wydawało się, Przewiercały rozmówcę, który ośmielił się podnieść głowę w obecności cara. Nieżyjący już dzisiaj antropolog, a to razem rzeźbiarz, profesor Michał Gerasimow, twórca oryginalnej metody rekonstrukcji rysów twarzy w oparciu o zachowaną czaszkę, spróbował użyć tego sposobu do odtworzenia podobizny Iwana IV. Wprawdzie wynik przeszedł wszelkie oczekiwania – i uzyskany wizerunek w pełni odpowiadał zarówno zachowanym opisom, jak i naszym wyobrażeniom, lecz niestety nie możemy mieć całkowitej pewności, że mamy do czynienia z rzetelnym odzwierciedleniem rzeczywistości. W czasie zajęcia Moskwy przez wojska napoleońskie w roku 1812 otwarto i splądrowano groby carów znajdujące się w Soborze Archangielskim w poszukiwaniu kosztowności. Resztki szkieletów, czaszki... Pomieszano ze sobą tak, że działająca później komisja, mająca na celu przywrócenie stanu pierwotnego, stanęła przed zadaniem nie dającym się rozwiązać. Być może dzięki przypadkowi czaszka Iwana IV rzeczywiście trafiła do właściwego grobowca, ale ścisłej odpowiedzi na to pytanie nie otrzymamy już nigdy. Postać Iwana IV jego rządy przyciągały uwagę wielu pokoleń historyków. Raz atakowano go za niepohamowane i niczym nieusprawiedliwione okrucieństwo, kiedy indziej próbowano tłumaczyć jego postępowanie, widząc w nim jedynie walkę o zakończenie wielkiego dzieła odrodzenia państwa, ponownego zjednoczenia rozdrobnionych ziem oraz likwidację opozycji bojarskiej. Znalazło to swoje odzwierciedlenie nie tylko w dziełach historycznych, lecz także w literaturze i sztuce, zwłaszcza w malarstwie, ta dwoistość spojrzenia znalazła swoje odbicie również w słynnym dwuczęściowym filmie Eisensteina. Część pierwsza powstała w roku 1944, druga dopiero w 1958. Nie chcieliśmy w tej książce stawiać cenzurek opisywanej postaci. Staraliśmy się natomiast przedstawić ją w miarę możliwości z dostępną, maksymalną wiernością, Ukazać cele, do jakich dążyła i możliwe motywy, którymi się kierowała. Nie ukrywaliśmy ani zbrodni, które popełniał, ani też tych, które popełniano w jego otoczeniu. A więc co uzyskał? Czy osiągnął założony cel? Czy udało mu się doprowadzić do odrodzenia potęgi państwa rosyjskiego, nawiązać do świetnych tradycji Rusi Kijowskiej? I tak, i nie. Przegrał z Kretesem walką Inflanty, tracąc wszystkie zdobycze uzyskane w pierwszej fazie wojny. Próbował zagrodzić drogę do Moskwy Tatarom Krymskim. Odniósł kilka drobnych sukcesów, ale w ostatecznym efekcie to mu się nie udało. Ba, a więcej nawet, stolica państwa została spalona przez najeźdźców z południa, którym nie potrafił się przeciwstawić w odpowiedniej chwili. W obydwu wypadkach wyraźnie przeliczył się z własnymi siłami i nie docenił przeciwników. Zdobył natomiast kazań i astrahań, a żołnierze carscy przekroczyli linię Uralu. W tym ostatnim wypadku była to przecież tylko prywatna wyprawa kondotierów znajdujących się na służbie u Stroganowów, do której Iwan IV przyznał się dopiero w momencie, kiedy wynik eskapady wydawał się całkowicie przesądzony. W każdym razie car pozostawiał Rosję w dalszym ciągu pozbawioną szerokich kontaktów handlowych z Europą Zachodnią, zagrożoną przez kraje nieprzyjacielskie, które z wojen z państwem moskiewskim wyszły zwycięsko, umacniając swoje wpływy na zachodzie i południu. Teraz czekały tylko na odpowiedni moment, aby uderzyć na Moskwę. Rosja była zrujnowana zarówno przez długotrwałe wojny, jak i w wyniku krótkowzrocznej polityki wewnętrznej, obliczonej na uzyskanie doraźnych efektów politycznych. Oprycznina zlikwidowała najzaciętszych przeciwników umocnienia władzy centralnej, pozostawiła jednak wiele jeszcze starych instytucji feudalnych, kryjących w sobie potencjalną możliwość odrodzenia się opozycji. Wielkie rody bojarskie nadal pretendowały do uzyskania decydującego wpływu na kolejnych monarchów, a wkrótce stanęły przeciw sobie do bezpośredniej walki o władzę. Polityka terroru, morderstw politycznych, donosicielstwa zapoczątkowana w okresie panowania Tatarów na Rusi, osiągnęła obecnie swoje apogeum. Niemal każdy z możnych i zaufanych dworaków monarchy stanowił własne prawa, wykorzystując swoją uprzywilejowaną pozycję do zwiększania majątku przez ograbianie poddanych i tych, których aktualnie dotknęła niełaska. Liczba uciekinierów politycznych ciągle się powiększała. I utrwalała się opinia o państwie moskiewskim jako o kraju biednym, rządzonym przez despotycznego władcę, w którym nikt nie mógł być pewny dnia jutrzejszego. Najbardziej no narażone na grabieże miasta i wsie wyludniały się. Ich mieszkańcy uciekali na kresy, przegraczali granice szukając względnego chociażby spokoju. Wprawdzie dzięki temu drogą naturalnej, żywiołowej penetracji posuwano się w głąb Syberii, czy rozległych terenów dawnych zdobyczy litewskich, ale jednocześnie prawie całkowicie opustoszała ziemia moskiewska, pskowska i nowogrodzka, a także wszystkie miejscowości leżące na szlakach wypraw tatarskich. Państwo nie tylko nie było zdolne do zapewnienia wystarczającej obrony swym poddanym, lecz i samo przykładało rękę do ich ograbiania. Upadało rzemiosło i miasta... Próby przeciwstawienia się rosnącej dezorganizacji zamętowi wewnętrznemu osiągnęły skutek odwrotny od zamierzonego. Powiększyły tylko niedolę chłopów, którzy w ostatecznym efekcie stanowili przecież o sile lub słabości państwa. W roku 1581 wprowadzono tak zwane lata zapowiednie, czyli lata, w których chłopom nie wolno było zmieniać miejsca zamieszkania i opuszczać swych panów. Zarządzenie to znosiło odpowiednie postanowienia Kodeksu Praw z roku 1550, pozwalającego chłopom na odejście z gospodarstwa corocznie w Dzień Świętego Jerzego po spłaceniu wszystkich długów i odrobieniu wszystkich powinności. Działanie zarządzenia, początkowo ograniczone tylko do ziem Rosji Centralnej, rozszerzono następnie na rejony południowe. Próbowano ograniczać potęgę gospodarczą kościoła wyrosłego na niebezpiecznego konkurenta władzy świeckiej w rządach krajem, przez wydanie zakazu kupowania ziemi przez monastyry od tzw. ludzi służebnych, a więc w przeważającej mierze od średniozamożnej szlachty i urzędników dworskich, efekty tego posunięcia okazały się niewielkie. Liczne epidemie oraz częste lata urodzajów pogłębiały dewastację gospodarczą państwa. Zdesperowani chłopi próbowali bezskutecznie wywalczyć poprawienie swej doli. Bąty były tłumione, a ich przywódcy surowo i przykładnie karani. Szerzył się bandytyzm i złodziejstwo. Groźny car starał się niekiedy unikać decyzji ostatecznych i uzyskiwać zamierzone cele drogą manewrów politycznych. Czasem mu się to udawało, jak na przykład w okresie rządów kompromisu, gdy zdołał przeprowadzić szereg ważnych reform ustrojowych. Kiedy indziej uderzał z nienacka i na ślepo, powodując nie tylko zniszczenia oraz krwawe, niepotrzebne ofiary, jak to było w przypadku Nowogrodu, lecz również osłabienie autorytetu Rosji na arenie międzynarodowej. Gwałtowny, niepohamowany i nieobliczalny władca pozostawił coraz powszechniejsze przekonanie o wszechwładzy monarszej i konieczności uległego podporządkowania się woli cara. Przy wszystkich negatywnych skutkach panowania Iwana IV, ten jeden poważnie ułatwił rozwiązanie problemów, przed jakimi stanęli jego następcy, a zwłaszcza budowę silnego, scentralizowanego państwa absolutystycznego. Miało się to jednak stać dopiero za lat kilkadziesiąt.